Serdecznie witamy podcast numer 93. Witają Państwa dwa i przemili przed mikrofonem Filip i Przewek. Serdecznie, witamy w niedzielne, w niedzielne popołudnie. W sumie nie mówimy nigdy, kiedy nagrywamy, bo nie wiadomo, ale dzisiaj mówimy, bo dzisiaj nagrywamy, jak już wspomniałem, w niedzielę. Dlatego taka nostalgiczna, patosowa jakby piosenka, utwór na sam początek. Przemek, co miałeś na śniadanie w niedzielę? Na śniadanie miałem jajecznicę. A ja też miałem jajecznicę, właśnie. Czy wszyscy Polacy jeżdżą, je, jedzą w, e, w niedzielę jajecznicę? Będzie o tym dzisiaj. Będzie dzisiaj o forum bardzo fajnym w Irlandii. Będzie dzisiaj o czym jeszcze? Transportowe, ciekawe rzeczy? Tak, trochę powiemy o, o Irlandii, jak przyjechać do Irlandii, jak tutaj się dostać na tą naszą wyspę zieloną i, i pogadamy sobie troszkę bliżej o Irlandii. Tak, będzie jeszcze o płycie w tyś, wydanej w 1993 roku, płycie YouTube z Europa. Będzie jeszcze spotkanie z Przemiłą Ginger oraz kilka jeszcze innych ciekawych rzeczy. To tyle. Zapraszamy. Dobra.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 Uh, nie, nie wiem, nie wiem. To jest dość skomplikowana nazwa, proszę sobie znaleźć, proszę sobie znaleźć na naszych show notes, wrzucimy link do Dan Liri. To jest takie, to jest taka podmiejska, fajna miejscowość, jak ktoś mieszka w, Poznanie, w Poznaniu, to coś typu Szczeszynek, a jest tutaj bardzo fajny taki port, dużo, dużo łódeczek, nawet mamy pół, pół irlandzkiej marynarki wojennej, co to stoi, Przemo? To jakiś pewnie jakiś Corbeta, ścigacz. Tak, jak, tak. Takie, takie, takie większe, może ze 100 metrów ma długości, szare takie, ma takie na, na torpedy z przodu i działko ma z przodu takie też ma takie te, te sprawy. Zatem rzadko mówimy o tym, kiedy nagrywamy, ale dzisiaj nagrywamy właśnie w niedzielę. Spotkaliśmy się niedzielnie z Przemkiem. Przemek mówił, że miał jajecznicę i ja też miałem jajecznicę. Może miałem troszeczkę, oj, torba mi spada, może miałem trochę pewnie inną jajecznicę, bo ja lubię na takim irlandzkim boczku, to się nazywa e, rusher, na takim Podsmażyć sobie ten boczeczek Tak ładnie i na to wbić sobie jajka I potem sobie tak gmerać te jajka Żeby się zmiksowały Ale pamiętam, odkąd pamiętam Zawsze w niedzielę była jajecznica Mieszkaliśmy z mamą na osiedlu bajkowym Prawie 20 lat I z siostrą, trójeczkę Tata nas tam, tata pił dużo I po prostu poszedł z inną Tak, tak się tutaj osobiście wycieczkuje Ale pamiętam, zawsze w niedzielę była jajecznica dla dlaczego, dlaczego u Ciebie zawsze była jajecznica? W sumie nie wiem, dlaczego, dlaczego jajecznica. Czy to jest jakaś tradycja nasza? Myślę, że tak. Myślę, że Polacy lubią jeść w, w niedzielę jajecznicę, a w sobotę parówki. A, dokładnie. Wczoraj też mieliśmy na śniadanie w sobotę parówki. Mówiąc szczerze, ja nie jestem em, zbytnym koneserem parówek. Mój tata, jak jeszcze był mój tatą, pracował w pozdrobie, był kierowcą i kiedyś wziął mnie, wziął mnie kiedyś do fabryki pozdrobów i na przykład widziałem, jak co się robi z kurczakami, jak się wymyje z ciężarówki i widziałem coś, jak się robi parówki. Więc od tego czasu mam dość taki ambiwalentny stosunek do parówek i nie bardzo je Pożądam, ale, ale czasem czasem są dobre, no bo w sumie jakby tak patrzeć na całe mięso, no to to wszystko jest takie cholera ścierwo, ogólnie rzecz biorąc tak to wygląda. Dobra, kończmy tematy kulinarne. przemocy dzisiaj nas czeka w podcaście i słuchaczy, jak wspomniałeś, szybciutko jeszcze raz. No a dzisiaj powiemy o początku, czyli czyli może jakieś sprawy transportowe, jak tutaj się dostać na tę wyspę, jakieś samoloty, samochody, autobusy. Tak, bo pamiętają słuchacze, ostatnio nam się nie udało, mieliśmy Szlak Trafił Podcast, to co nagrywaliśmy z Przemkiem, więc Przemek dzisiaj po prostu zaszczycił nas jeszcze raz. Jeszcze raz dziękujemy tutaj, Przemki. Ty, a za ta łódka, bo siedzimy w porcie, ona ma duńską flagę z przodu, ta czerwona? Duńska, nie? Z przodu chyba taka jakaś, nie? Tak. Czy to czerwony krzyż jest? Ale ładna taka. W każdym razie, dzisiaj zaczynamy już naprawdę cykl... Irlandia na wakacje, czyli Przemek będzie prowadził ten cykl, mówił, ja będę go zaczepiał, będę mu docinał, będę, go, będę mu zadawał dziwne pytania, a on będzie po prostu mówił co i jak. A, czyli na pierwszy ogień dzisiaj jak się znaleźć w Irlandii? Przypłynąć, przylecieć, przyjechać, albo może zostać deportowanym, nie wiem, ale nie, nie ma. Nie ma jak, jak ja bym na przykład złamał prawa, złamałem sprawę w Polsce, a takie. To jakby tu nie chcieli mnie deportować, to nie ma szans, bo nie ma umowy pomiędzy Irlandią a Polską w sprawie deportowania. Zresztą ja znam paru kumpli takich naprawdę, którzy zrobili bardzo dużo złych rzeczy i mieli rozprawę w poniedziałek, a, a, a w niedzielę wsiadali do samolotów do Irlandii. Tyle ich widzieli. Nie stanowili się na rozprawie w poniedziałek. Więc tak to wygląda. Zatem, zatem, zatem zaczynamy. Podcast 93 i może zaczniemy.. Może zaczniemy przesenką tygodnia? Co ty myśli co by wybrać jakieś YouTube może, bo w 93 wyszła, wyszła płyta z Europa. Bardzo, bardzo fajna, i może puścimy na sam początek piosenkę YouTube. Co sądzisz? YouTube jest dobre. To jest dobre to niedzielne. Zapraszamy nigdy nie wiesz co cię czeka. Szalony podcaster, szalone pomysły, szalone tempo, szalony świat. Podcast nie tylko dla orłów. Podejdź bliżej. radio, przepraszam, to podcast nie tylko dla orłów, z zielonej Irlandii. Jeszcze wybrzmiewa końcówka mm, pioseneczki Zuropa, czyli album irlandzkiej grupy U2, wydany w lipcu 1993 roku. Zuropa kontynuowała trend rozpoczęty przez płyty Achtung Baby i zamiast hymnów znajdują się tu utwory osobiste o człowieku, jak i o jednostce. U2 nadal eksperymentuje Nadal eksperymentuję z elektroniką oraz z dźwiękami techno, jak mogliście usłyszeć, bardzo, bardzo takie, mm, mm, takie dźwięki takie są mało jut, jut, jut, jutowalne. Jak sugeruje tytuł, album jest bardzo europejski, porusza wiele spraw czekających Europę po upadku muru berlińskiego. Słowa są pełne ironii, mówią o technologii, o jej wpływie na stosunki z ludźmi i o przeciążeniu informacjami. To tak samo jak w szklanej pułapce numer 4. A tytułowy utwór mówi o Europie Zjednoczonej komercją i jest pełen sloganów reklamowych, szczególnie tutaj słowa Vorsprung durch Technik, czyli slogan firmy Audio Audio, jaki slogan firmy Audi tak to wygląda. W następnych podcastach postaram się więcej piosenek z tej płyty Państwu przybliżać. Mam nadzieję, że Płyta stanie się bardziej, bardziej bliska. Dobrze, yy, bo jest to płyta bardzo dziwna, bardzo ciekawa, trochę inna niż wszystkie płyty. YouTube, zatem zatem nie pukrywam, że jedno z moich najmniejszych. Zatem to wszystko. Zapraszamy na dalszą część podcastu. Premek poszedł w siku, a ja wracam na ławkę, czekam na przemka i jedziemy dalej.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 Warszawa za, za ciszę. Radio Warszawa Zacisze. Radio Nasze lokalne informacje w globalnej sieci. Znajdziesz nas na www.zacisze.info. Radio Warszawa Zacisze. Macie przeogromny zaszczyt wysłuchać <suszy> podcastu. na szagę, który kręcą dla Was Dorota i Bart. To jest rozkrzypiała. <suszy> o. Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed nam tutaj, w tej chwili, słuchaczom, przed milionami słuchaczy. Po reklamie. W tym mieście jest wielu interesujących mężczyzn. W tym mieście jest wiele interesujących kobiet. W tym mieście jest tylko jeden interesujący podgrąd, nie tylko dla orów. Podoba mi się to, co panowie mówią, że się podoba. A czy ja coś mówiłem?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 bardzo ciekawego bloga. I zanim przejdziemy do tematu trans, e, trans, transportowego, chciałem Cię spytać o forum Twoje, bo z tego co wiem, jest to dość ciekawe i jedno z nielicznych forum forów, forów, e, for, forów, forów e, w Irlandii. Przybliż nam proszę troszeczkę o, o wiadomości o tym forum i powiedz też e, o swoim może blogu, który prowadzisz. Nazywa się bodajże Made in Ireland, Czy to prawda? dlaczego forum, dlaczego blog no i mów o sobie tak forum moje mieści się pod adresem zielonairlandia.pl jest to forum postawiony na skrypcie na płatnym skrypcie i no co no, można się dowiedzieć dużo ciekawych rzeczy szczególnie jeżeli ktoś tutaj próbuje się wydostać z naszego kraju i, I nie ma zielonego pojęcia w ogóle o Irlandii. Do tego, to... do tego zielona, czy że nie ma zielonego pojęcia, czy, czy skąd nazwa? Prosta e... nazwa, ale skąd? E, nazwa jest taka po prostu przyjazna, prosta, żeby, żeby łatwo można było zapamiętać i, i, i wrócić. E właśnie, mam pytanie, bo tyle jest tych forum. w zasadzie każdy portal tutaj typu gazeta.pl albo gazeta.ie e, raczej gazeta.ie albo większość polskich tutaj mediów ma swoje fora to dlaczego... I też jest parę prywatnych forum. Dlaczego ty założyłeś forum? Przecież to wymaga czasu, wymaga trochę kasy, wymaga też, wymaga też spędzania pewnie wieczorów, żeby to wszystko jakoś tam... żeby działało, nie? Czemu takie masz prospołeczne ciągoty? Generalnie forum powstało z myślą o, o, o takim jakimś pomaganiu, po, ponieważ jak ja tutaj próbowałem przyjechać do Irlandii, to to takich rzeczy nie było jeszcze. W ogóle żadnych stron o Irlandii. Nikt nic nie wiedział o Irlandii, jak tu przyjechać. Jak ja, przepraszam, jak ja tu przyjeżdżałem, to nawet polskich sklepów nie było? Tak, nic nic nie było. Nic nie było ja tutaj byłem 10-3 miesiąc, miesiące przed Filipem. Także było naprawdę... No po prostu nic. Nic kompletnie nie było. Czyli przyjechałeś takim pierwszym rzutem zaraz po 1 maja? Tak, ja przyjechałem dokładnie 1 lipca 2004 roku. Także... Polaków jeszcze nie było słychać na ulicach, nie, nie było ich widać. Ani kurwa, ani jebana, ani, ani takie rzeczy, nic nie było. Tak, jeszcze tego nie było słychać, tych właśnie narodowych na naszych słów. I, i po prostu interesuję się troszkę tym internetem, lubię, lubię siedzieć w tym internecie, bawię się tymi komputerami i tak dalej postanowiłem po prostu założyć takie, takie forum, żeby po prostu pomagać innym. E, pomagać innym. I ostatnio, tak nie chwaląc się, nie wiem, czy słuchali ostatni podcast, e, mówiłem o tym, że będzie ze mną przeprowadzany wywiad. No i był przeprowadzany wywiad. Niedługo w gazecie... Jak się nazywa ta gazeta? Jeszcze jest nie życie. życie w Irlandii. O tak, przepraszamy. Życie w Irlandii. Polecamy. Ciekawa, e, ciekawa tygodniowa gazeta w Irlandii e, o sprawach polskich. Zatem e, dziewczyna pytała mi się, czy jedno, jednym, jednym z moich celów jest pomaganie Polakom w Irlandii być jak, jakkolwiek informacyjny. a ja powiedziałem, że nie, że mam to tak jak powiedziałem, że mam to w dupie nie interesuje mnie co tu Polacy e, robią nie interesuje mnie e, jak tu Polacy robią w ogóle nie interesuje mnie e, jakby skierowanie tego podcastu do Polaków w Irlandii jedyną rzeczą związaną tu w, e, z Irlandią jest to, że tu mieszkam że tam żyję, że tu mam fajnych kumpli fajne dziewczyny, ale ale powiedziałem jej tak jakby wytłumacząc się, że Mój podcast, jako że jest podcastem no, międzynarodowym, przecież można go słuchać wszędzie i Darek Rudzki z podcastu Kangury Kangurysław w Australii i mam znajomych z Hongkongu, którzy słuchają. Pozdrawiamy też, pozdrawiamy też panią Kasię, słuchającą nasz z Danii. Ostatnio dostałem bardzo fajny e-mail od, od takiej jednej pol polskiej dziewczyny, która pracuje i mieszka w Danii. Zresztą też jabłkowo zboczonej, tu pozdrawiamy. Zresztą cały potencjał dzisiaj Duńczykom słucha słuchającym podcastu, nie tylko dla orów, bo mam już e, raz, dwa, chyba trzy osoby słońce mnie w Danii. Dobrze, kontynuuję. W każdym razie, w każdym razie, w każdym razie e, chciałem powiedzieć o tym, że jestem daleki od pomagania tutaj Polakom. Kiedyś się na tym przejechałem i już mi się nie chce. Zresztą, zresztą jakość polskich Polaków, że tak się wyrażę, jest tutaj troszeczkę dla mnie problemem takim społecznym, nie dla mnie, ale ogólnie. W każdym razie podcast ze względu na to, że jest słuchalny na całym świecie, raczej nie będzie reklam typu w sklepie, w sklepie na ulicy takiej takiej jest proszek pieczenia albo chleb polski taniej, bo jeśli ktoś, ktoś słucha na przykład w Australii, no to nie ma, nie ma możliwości ani tego sprawdzenia, ani pewnie to nie jest interesujące, więc, więc, więc, więc to wygląda z mojego punktu widzenia jestem daleki od, od pomagania, jestem takim sobie podcasterem gadającym, gadającym o wszystkim, co się, co się nam na język przyniesie a łączy nas tutaj Ilandia i właśnie nas Ilandia też połączyła w zasadzie podcast, bo ty jesteś jednym z moich takich lepszejszych słuchaczy, który napisał do mnie, Filip jesteś świetny, fajny i naprawdę jesteś skromny i chciałem się z tobą spotkać. Jak to było? Jak to wyglądały pierwsze takie spotkania z podcastem tylko dla orów? Generalnie ja zainteresowałem się podcastami z prostej przyczyny. Jestem kierowcą, jeżdżę dużo samochodem sam, więc postanowiłem czegoś sobie słuchać. Tak, Przemek, dla... mogę powiedzieć, nie? w zakładzie pogrzebowym pracujesz i, i rozwozisz. Tak, także z, z tymi osobami, które w wożę, raczej nie możesz się na sobie pogadać już. I, i generalnie kupiłem sobie odtwarzacz, zacząłem coś tam słuchać, jakieś muzyki, coś ściągać, kombinować, ale to nie było to, nie było to, bo muzykę mogłem sobie słuchać w radiu i... Tak, przepraszam, ja mam taką maję przerwań, dlatego ta, ten utwór na sam początek był taki nostalgiczny, żeby wejść już w ten, bo Przemek właśnie dzisiaj jedzie do pracy zaraz po nagrywaniu podcastu i dlatego ten utwór jest taki dzisiaj na początek, żeby go troszeczkę już wprowadził, wprowadził do... do, do no w dobry nastrój, o tak powiem. Tak, muszę się przygotować, bo dzisiaj jest pogrzeb... E... Senatora irlandzkiego i, i będzie duża, duża, duży pogrzeb, duża impreza. Także trzeba być poważnym, bo będzie dużo gazet, telewizja, i, i myślę, że, że, że trzeba się po prostu dobrze pokazać. A szyby ci nie parują jak jeździsz takim świeżym chłopakiem? Nie, oni już, oni już nie są świeżi, także są dobrze zmrożeni. Tak, zmrożeni. Dobrze, dobrze. Czyli tak się zaczęło Twoje... Kiedy, kiedy się spotkałeś z podcastem pierwszy raz? Generalnie nie pamiętam. Nie pamiętam, kiedy to było dokładnie, ale myślę, że gdzieś jakiś rok temu. A rok temu znalazłem inny podcast, zacząłem szukać dalej, znalazłem strony o, o pod, wszystkich podcastach polskich. Tych stron już jest kilka, było kilka, bo one są, znikają, powstają nowe. No i zacząłem grzebać a jako, że jestem w Irlandii, to znalazłem właśnie podcast o Irlandii, Filipa. No i zaczęło się, zaczęło się. Intensyw, intensywne słuchanie. Chyba, chyba przez, przez, przez dwa tygodnie przesłuchałem z, z 70 odcinków. Tak. <laughs> Także tak. Ja... Ja moi, już kończyłem pomalutku to wejście ja mojej pani, e, która robiła ze mną wywiad, e, ona chciała się to po prostu dobrze przygotować przed, przed, przed wywiadem i chciała przesłać wszystkie 89 odcinków, ale napisała, miała na to 4 dni. Powiedziałem jej dziewczyno, nie katuj się, Wysłałem jej tylko 8 odcinków, które mam wrażenie dla mnie są wartościowe. No i zobaczymy jak z tego wyjdzie, jak, jak, jak to wyjdzie, wywiad jest pewnie już gdzieś w drukowaniu. Podzielę się z Państwem na pewno tym, co na pewno tym, co będzie. Zresztą to tak na, na marginesie dodam, że na marginesie dodam, że wywiad jest niesponsorowany, czyli nie wiem, jak wyjdzie w ogóle. Aczkolwiek, aczkolwiek bez autoryzacji, Bez autoryzacji, zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, Przemo, dziękujemy e, i może teraz e, przeprowadzimy z wywiad z panią, która ze mną wywiadawała. Posłuchajmy, co ona ma nam do powiedzenia. Zapraszamy na spotkanie z Ginger. Z Zielonej Irlandii. Z wyspy za morzami chętna z krajach Wspólnoty Europejskiej Nadaje nie tylko dla Orłów Reklama Polski Detroit Podcast Videocast Forum Do słuchania, oglądania i czytania Polski Masa krytyczna przestała istnieć I to jest kurwa skandal Ale oto powraca po wiekach czekania A dlaczego? W imię zasad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 It's just It's a test. The a... liberated syndication podcast system. Libsyn.com. O reklamie? A czy ja coś mówiłem? A no jasne. <laughs> Pomysłowa rzecz. This is more than love. The reason that the sky is blue, the clouds are rolling in because I'm gone again. And two of I just can't be true. And I know that he. Aż i ten to się boi.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 Czy chcesz się wydźwiękowywać w podcaście? Zdecydowanie tak, szczególnie po tym e, krótkim, aczkolwiek e, dość treściwym wstępie. Doszłam do wniosku, że faktycznie współpraca z Tobą może, e, może być ciekawą przygodą. Tak, rozmawialiśmy tutaj, siedzimy w knajpie, zresztą w tej samej, z którą z Panią redaktor rozmawialiśmy. Tutaj jest tak dobrze, bo jest cicho i muzyka nie za głośno gra. Um, koleżanka sympatyczna m, pracuje w pewnej gazecie i zrobiła nieskromny wywiad ze mną, no i doszliśmy do, do, do porozumienia, że skoro ona o mnie to ja bym chciał z nią, więc mam nadzieję, słuchacze, że może już od sierpnia, zobaczymy jak ona z czasem wygląda, będą bloki kulturalne Agnieszka będzie nam przedstawiała co się dzieje w Dublinie, co się dzieje na świecie jakie książki warto przeczytać, jaki film zobaczyć na co iść do teatru, bo koleżanka jest związana z teatrem. Proszę przybliżyć słuchaczom wszystkim, drogim moim, swoje zainteresowania. Jest bardzo piegowata, patrzę, z bliska teraz jest, naprawdę ma więcej piegów niż ja w lecie. Dziękuję ci ślicznie, że zwróciłeś uwagę na nietypową moją urodę. Jest to bardzo miłe, aczkolwiek a propos teatru, faktycznie jestem związana z pewną grupą teatralną, irlandzką niestety, natomiast everybody invited... Dlaczego niestety? E, niestety z tego względu, że jednak jest to społeczność zamknięta w pewnym względzie e, kulturowo i wystawiane są sztuki głównie anglojęzyczne, właściwie tylko anglojęzyczne. Wstawki może jeszcze jakieś z wschodniej Europy, ponieważ w naszej grupie jest również osoba, która pochodzi z Bukaresztu, czyli z Rumunii, więc generalnie jakoś tak kultura wschodnioeuropejska stara się być tam przemycana. Natomiast ja dostąpiłam zaszczytu przystąpienia do tej grupy Dopiero w maju tego roku, więc generalnie polski akcent jeszcze nie jest tak wyraźny, aczkolwiek mam nadzieję, że e, z pomocą e, może i właśnie słuchaczów e, podcastu Filipa e, będzie ten akcent troszeczkę bardziej mocniejszy. Zobaczymy. Już myślałem, jak mówiłaś, miałam zaszczyt przystąpienia do myślałem, że Myślałem, podcastu, do podcastu, a powiedziałaś o grupie. Pozdrawiamy, Polecamy księgarnię Bukarest w Starym Browarze, bo mówiłaś o Bukareszcie, mm -hmm. a w Poznaniu jest księgarnia, która nazywa się Bukarest, więc, więc taka, taka fajna nazwa, po prostu taki zlepek. Zatem kiedy możemy się spodziewać pierwszego wejścia prawie na żywo, o, o czym byś chciała mówić na przykład w podcaście? A właściwie to, no tak, bardzo mnie zaskoczyłeś w tym momencie. Nareszcie. Nie mieliśmy żadnego scenariusza i teraz po prostu totalnie nie wiem, co powiedzieć. Osoby, które mnie znają, pewnie w tej chwili są w ogromnym szoku. Udało ci się, zaskoczyłeś mnie. Nie wiem, o czym chciałabym mówić. Wiesz, ostatnio byłam w teatrze na bardzo ciekawej sztuce o Wiedźmach z Salem. Bardzo bym chciała polecić tą sztukę w teatrze Abbey. Jest po prostu rewelacyjna, dotyka spraw, które są nam dosyć bliskie, ponieważ spraw komunizmu w pewnej metaforze i jeżeli ktoś sympatyzuje z teatrem w ogóle, to naprawdę polecam wybrać się właśnie na tą sztukę. Być może faktycznie zajmę się kącikiem kulturalnym w, w Twoim podcaście. Zobaczymy, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. No mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. A kiedy? Generalnie zależy to od Ciebie. Ja na urlop jadę w sierpniu, na dwa tygodnie, więc na pewno będę wycięta w tym czasie. Chociaż może... Zrobimy, e, nagrałbym... zrobimy coś... odcinki z 14 odcinków na zapas. <laughs> Nie, no myślę, że możemy zrobić, wiesz, e, multimedia w tej chwili są na tak wysokim poziomie i technologia jest tak wysoko rozwinięta, że e, możemy, e, może nagrać coś, ponieważ jadę do Lecze. Lecze jest w południowych Włoszech, zaraz tak nad Sycylią. Może... Wyślę Ci y, interaktywną pocztówkę z wakacji. Zobaczymy. Bardzo, bardzo, bardzo to by było fajne na przykład. A masz jakieś nagrywajko, coś takiego? Um, nie, natomiast nie jest to jakiś wielki problem. Właśnie tak, można iść do Media Marketu, gdzieś tam w na i nabyć w drodze kupna jakieś nagrywajko. Zatem y, kobieta w podcaście nie tylko dla rów, dawno tego nie było. Taka kobieta powiedzmy na stałe, fajnie. Taki, taki prezent na 22 lipca, bo to święto. Nie, dziękuję. ja jestem starej daty. 22 lipca to jest. Co to było kiedyś za święto? 22 lipca. Nie mam pojęcia. Jestem za młoda, hej. To są imieniny mojej mamy, ale 22 lipca to jest. Tyle co skończyłam, 18 lat. Aha, no tak. Moi drodzy, słuchacze, ona ma więcej piegów na twarzy niż lat. To jest po prostu. Po prostu niesamowite. Zatem, e, dobrze, trzymam się za słowo, będziemy w kontakcie. To zobaczymy, e, uzależnia naszą współpracę od artykułu, który będzie w gazecie. Jeśli on <laughs> będzie przechylny i pochlebny i będzie to związane to z tym, że będzie dużo słuchaczy, to w, może wtedy nawiążemy współpracę dalszą, jeśli nie będzie od dźwięku. A, przepraszam bardzo, chciałam tylko zaznaczyć, że to, co wygląda na korupcję, korupcją właśnie jest. No skąd końcu jestem z Polski, a tam korupcja po prostu kwitnie na, wszelki, na wszelkich strzeblach yy, władzy, a ja tutaj rządzę, podcast jest mój, nikogo więcej, ale, ale goście są mile widziane, szczególnie ci, którzy są piegowaci w lecie, tak jak my, tak jak my. Yy, zatem Agnieszka, teatr to jest twoja domena, co jeszcze, króciutko, chłopaków lubisz też? No tak, zdecydowanie tak, przy czym nie będę prosić o foto oferty radzę sobie jakoś z tą sferą życia, natomiast faktycznie teatr będzie, myślę, przewodnią kwestią, może też i kino, może wydarzenia kulturalne, które naprawdę są częstym gościem w Dublinie teraz polecam na przykład e, Temple Bar, gdzie w każdą sobotę o godzinie 22 wieczorem e, są darmowe seanse filmowe, troszeczkę stare kino, czasami nieme, czasami nawet filmy krótkometrażowe na, jest to naprawdę ogromna uczta dla każdego filmomana. serdecznie polecam, trzeba wcześniej się postarać o bilety, bilety są wprawdzie darmowe ale trzeba je sobie w ciągu tygodnia odebrać e, w Centrum Informacji Temple Bar e, cały program również artystyczny jest dostępny w tym centrum, więc generalnie nie. Jeśli ktoś ma ochotę na obejrzenie filmu sobie pod gołym niebem, zapraszam serdecznie. Pod gołym niebem, niekoniecznie z gołą babeczką gdzieś, ale to też by było miłe. Nie Bardzo. Nie tak, nie zapomnij o O tych fotoofertach to była aluzja do mnie, bo koleżanka na razie przesłuchała tylko cztery moje podcasty pierwsze. Nieprawda. Prawda. I powiedziała, że w Prawda? każdym z pierwszych podcastów była prośba o fotoofertę od, od dziewczyn, więc ona no jest spóźniana. Nie no tak, no tak. Jest późniona o półtora roku, ale myślę, że szybko nadrobi wszystkie 88 podcastów i w sierpniu, już po wakacjach, będzie na bieżąco. Zatem, Agnieszko, dziękuję Ci bardzo. Mam nadzieję, że spotkamy się sun albo jeszcze y, wcześniej. I cóż, y, oczywiście, żadnej cenzury. Myślę, że ile na początek dostaniesz? Dwie minuty? Cztery? Sześć? To zależy od słuchaczy. Jak będą mówić, że fajnie to. Może i nawet będziemy razem prowadzić. Zobaczymy, będziemy potem liczyć piegi na przykład. Nie, to wytniemy, to przepraszam, przepraszam. To jeszcze się tak dobrze nie znamy, przepraszam, przepraszam. Dziękuję Agnieszka za spotkanie, dziękuję. I nie mogę się doczekać recenzji kulturarnej, albo zobaczymy, czym nas zaskoczyć w podcaście. Powiedzmy 94 za, dwa za tydzień. Damy radę, dzięki. <śc> <elites> kobieta mnie bije nie wstanę tak będę leżał nie tylko dla orłów, trochę inne radio dobra Przemo e, mówiliśmy na, na początku podcastu o tym, że chcemy zrobić malutki taki przewodnik dla Polaków mimo wszystko próbujemy być pomocni znaczy mówię o sobie, ty pomoc Polakom masz we krwi, robisz forum masz e, blog czy blog jest taki dostępny, że piszesz bardzo osobiście, czy ogólnie informacyjnie? Generalnie pisze, pisze szeroko bardzo, pisze informacyjnie, osobiście. Jak się da? Po prostu taka jest funkcja bloga, że się pisze po prostu o wszystkim, o sobie i tak ma być po prostu. Aha, tak to, tak to wygląda. Dobra, to co? To jedziemy do naszego przewodnika, czyli zapraszamy na pierwszą część przewodnika. Moja Zielona Irlandia, czyli myśl myślimy, że z Przemkiem w ciągu wakacji będziemy rozmawiać na ten temat, czasami więcej, czasami mniej. Dzisiaj jest odcinek taki pierwszy, w zasadzie mm, teoretycznie drugi, bo już tydzień temu na ten temat gadaliśmy, ale pliki zostały utracone. No i teraz jedziemy jeszcze raz, już, już wiemy lepiej, jak to wszystko zrobić, więc zaczynamy, zaczynamy od samego początku. Dun, dun, dun, dun, dun, dun. jakiś tam tutaj muzyczka poleci. I dobra. Przemo! Jak przyjechałeś tutaj do Irlandii? Jak to wygląda? No, ja generalnie przyleciałem samolotem z Pragi. Dlaczego z Pragi? Dlatego, że trzy lata temu Polacy jeszcze nie myśleli o tym, żeby, żeby latać, latać do Irlandii z Polski. A były tanie linie lotnicze wtedy? No generalnie nie było, nie było ni niczego niczego. Także ja leciałem flagową irlandzką linią Air z Pragi. Za ile? O, tego to już nie pamiętam, nie pamiętam. Ale w pepiczkowych pieniądzach płaciłeś, czy w jakichś tam dorarach, czy jak to było, czy w euro, czy co? Nie, to, to chyba, było, chyba było w koronach, bo zawsze się płaci w tej walucie, z którego kraju się leci. Aha, aha, tak to wygląda. Dobra, ile leciałeś i ile można było nad bagażu wziąć? Czy spakowałeś swoje życie w pięć kartonów i powiedziałeś, przyjeżdżam na przykład za miesiąc, zobaczymy jak będzie, czy już raczej chciałeś tu przyjechać na dłużej? Ja generalnie planowałem planowałem przyjechać tak na, na wakacje tylko na, na 2-3 miesiące. Na podryw. Tak ponieważ skończyłem studia i, i czekała mi jeszcze obrona. Obronę sobie przesunąłem na wrzesień i, i tak planowałem, żeby sobie coś tam przez wakacje jeszcze sobie popisać, tą pracę dokończyć i, i na wrzesień, żeby się obronić. No i tak to tak to wyglądało. No dobrze. Czyli jednym z... a obroniłeś się? Nie, nie obroniłem. Czyli trzy lata praca czeka, tak? Nie, generalnie obroniłem się, ale później nie aha, obroniłem aha, się. Aha, myślałem, że po tamtych wakacjach... Szlak trafił się, twoją wiesz, karierę naukową. To. Tak, jest taki fajny forum społecznościowy, już o tym kiedyś mówiłem, polecam bardzo, iPolish.ie i chłopacy z tego forum zrobili koszulki. Bardzo fajne koszulki za 14 euro do kupienia i właśnie mają bardzo fajne nadruki na tych koszulkach, bo na przykład mają takie... Z punktu graficznego jest to bezbłędne, naprawdę super. Jest na przykład kaseta taka, takie logo kasety i nad kasetą jest napisane MG, MGR, a pod, pod kasetą na taśmie, czyli ma, magister na taśmie na przykład. Albo bardzo fajne logo jest na przykład Meeting Place Lidl. Nie? bo Jeśli chcesz spotkać naprawdę dobrych kumpli, to tutaj wpadnij do Lidla wszyscy w sobotę, w niedzielę. Zresztą o sklepach zaraz powiemy... Przeżyłem wczoraj traumatyczne doświadczenie, ale wrócimy to zaraz po naszym, po naszym yy, turystycznym dodatku. Yy, I naprawdę polecam ipolish.ie polecam, zobaczcie sobie koszulki. Przemo wpadni też, naprawdę bardzo fajne koszulki, niedrogo. Jak kupisz trzycz, yy, masz transport gratis, więc, więc super i tyle. Dobra, mamy, mamy możliwość transportu samolotem. Teraz to w zasadzie, ja leciałem Air Polonią, lecieliśmy świętej pamięci Air Polonią na początku nie, to był, 20, to był 8 18 października, tak pamiętam, 18 października, wtedy jeszcze nie było za dużo tanich linii, była Air Polonia, świętej pamięci, pewnie już latał Air Lingus do Polski, może z Warszawy, jeszcze nie z Poznania, Ryan pewnie leciał, ale, ale myślę, że samolotem jest naj, może nie najtaniej, ale najszybciej i chyba najłatwiej, co sądzisz? Tak, zgadza się. Samolot wiadomo, bardzo szybko, bardzo fajnie. No Trzeba się z troszkę naczekać przed, przed, przed tą odprawą i przed, przed tym całym lotem. Nie polecamy, bardzo, bardzo nie polecamy lecieć przez Anglię. Naprawdę teraz, co się dzieje e, w związku z tymi zamachami, wszystko jest madness, po prostu. Ale w ogóle nie polecam e, angielskich lotów, bo ogólnie panie w budkach, przy, przy ladach są bardzo niemiłe, bardzo niemiłe. Każde kilo, każde kilo, każde 2 kilo jest skrupulatnie ważone. Ja pamiętam, w Polsce mogłem przewieźć, jak to w Polsce? Wiadomo, da się załatwić. 5-6 ehm, kilo gdzieś tam w plecaczku albo coś przemycić. Tutaj pani machnęła, w Anglii nie ma szans. W Dublinie, okej, okay. tutaj machną, ciach, ciach, 3-4 kilo, nie ma problemu. Ale nigdy, nigdy mi się nie zdarzyło, żeby w Anglii po prostu kilogram, dwa, poszło mi bokiem, więc zawsze muszę płacić, zawsze. Zatem nie polecamy angielskich lotnic w ogóle. Może są fajne, ale naprawdę teraz to jest straszne, strasznie, szczególnie przez te wszystkie terrorysty i w ogóle. Zatem samoloty. Potem drugą, czy można statkiem przypłynąć do Irlandii? Czemu? Chyba raczej nie. Nie ma? A Batory nie pływa już, nie? <śmiech> nie, bo już chyba stoi w muzeum albo go pocięli nawet, nie? Bo my tu jesteśmy właśnie z widokiem na całą zatokę Dablińską w Danlieri świeci słońce ładnie a autobus jechaliście autobusem kiedyś? Podobno w autobusach, żeby dojechać to trzeba nieźle pić, bo wszyscy piją. Tak, wszyscy piją, żeby przetrzymać te, te 30 ileś godzin w jednym autobusie z tym samym sąsiadem i generalnie no generalnie dla mnie, dla mnie to, nie jest, to nie jest dobry transport Ale pojechałbyś autobusem? Generalnie pojechałbym, żeby tylko się przekonać jak, jak jest źle Ja jechałem kiedyś autobusem z Dublina do Londynu 18 godzin do, do Rossler Port Rossler było w miarę w miarę, Potem chyba 6 albo 7 godzin promem I potem drugie 6 albo 7 godzin Autobusem poprzez Walię Północną Walię do Londynu Pamiętam, że to była Katorga Katorga tylko chyba 18 godzin, albo nie pamiętam ile, chyba tyle, bo to było dwa razy 7. Jeszcze na tym promie wiadomo, że nikt nie ma żadnych żadnego spanka, tylko wszyscy śpią na podłodze albo gdzieś tam w takim Improm też taki trochę taki rumuński, w każdym razie jechałem, bo wtedy też były zamachy, to było rok temu, jechaliśmy na koncert Madony i też rok temu na 7 chyba lipca były zamachy i pamiętam, że samolot mi odwołali, nie zwrócili pieniędzy, no i musiałem w ciągu jednego dnia kupić bilety na autobus, nie za drogo, bo chyba 30 euro kosztowało, ale, ale pamiętam, że więcej chyba nie pojadał tu. Trzecią możliwością jest e, transport własny, czyli samochodem do Holandii albo do Francji promem do Anglii albo do Irlandii, no i jesteś, nie? Jakiegoś Żuka na przykład, jakbyś chciał wracać do Polski, kupić i wracać. Tak, jakąś niskę, żeby, żeby no. wziąć troszkę jakichś osób, żeby taniej wyszło. Właśnie, tak. A, i, a masz znajomych, którzy jechali w ten sposób samochodami tutaj? Nie, generalnie nie mam znajomych, ale na, na, na forum piszą, piszą I dużo o tym i... No i udaje się, udaje się, tam trzeba troszkę się namęcić, męczyć, przyjechać, ale za to ma się własny samochód. Tak, widziałem ostatnio Poloneza czerwonego chyba na rzeszowskiej rejestracji, nie miał okna z tyłu, znaczy miał taki deskę, deskę miał z tyłu, na, na, na klapie, to dykta. był tak dyktę, tak, dykta, dykta. Miał klawę, bo nie ktoś próbował wejść od tyłu. A widziałeś jakieś polskie samochody tutaj? Generalnie samochodów polskich jest, jest bardzo dużo. Poloneza osobiście też widziałem jakiegoś takiego zielonkawa, tego, brązowego jeszcze na, na, na czarnych rejestracjach, czyli na tych starszych a, takich, a tak. także to musiał być naprawdę okaz, to dosyć leciwy. Tak, ja ko koło mojego domu stoi Opel Kalibra, rejestracja PZL, PZL to jest pewnie koło Poznania, bo P to jest Poznań, Z to też jest Poznań, a L to może być może Luboń albo, albo coś, ale w każdym razie gdzieś gościu, gościu z, z sąsiedztw, więc samochodów polskich jest. A pamiętasz jak to jest, że jeśli tu przyjedziesz, czy polskie ubezpieczenie działa na taki samochód, jeśli na przykład caśniesz się albo coś takiego? Generalnie ubezpieczenie polskie działa, tylko że nie można za długo jeździć tutaj takim właśnie, samochodem. Ja jeżdżałem 3 miesiące, chyba, nie? No właśnie, kiedyś było, kiedyś było 3 miesiące, jeżeli się pracowało. Jeżeli się nie pracowało, to można było jeździć 3 miesiące, jeżeli się pracowało, to 6 miesięcy. A teraz. Teraz bardzo się pozmieniały te przepisy z racji tego, że, że dużo jest wypadków z udziałem kierowców nieirlandzkich i generalnie można. Generalnie zjeżdżając już z promu, służba celna zatrzymuje i, i daje wskazówki, że trzeba zapłacić to, tamto przerejestrować w ciągu jednego dnia. Jeżeli nie, to, to po prostu będą rekwirować samochody. No różnie z tym bywa, bo, bo jak widać, samochodów przybywa, także albo Polacy się nie słuchają, albo. albo albo celnicy nie zabierają jeszcze tych samochodów, ale, ale zmieniają się i idzie ku, ku gorszemu. Dobra, zapraszamy na jakiś mały przerw muzyczny, pogadamy już prawie 10 minut. Podcast nie tylko da rów najlepsza jakość dźwięku, to jakość dźwięku, to jakość dźwięku, to jakość dźwięku, to jakość, jakość dźwięku. Bóg zapłać za dobre słowo. w dzisiejszym podcaście numer 93 spotkanie z Przemkiem spotkanie z Ginger, spotkanie także ze mną, pewnie to ostatnie najmniej interesujące, no i na sam koniec mam ogromną przyjemność przedstawić już oficjalnie już przyjemność przedstawić nowy polski podcast Lubię Kiedy Pada taki deszczowy angielski podcast w wykonaniu Tomawka, Tomafek, którzy nie wiedzą znany słuchacz w większości polskich podcastów, no i skusił się na to żeby żeby samemu Nagrywać. Posłuchajmy, jak to u niego wygląda. Lubię kiedy pana. No i co? Tak fajnie miało być. Tak spontanicznie i zobowiązująco, a tu co? Jeszcze nie nagrałem pierwszego odcinka, a już dostaję jakąś przesyłkę z Irlandii, z Dublina. jakiegoś Filipa. Co to w ogóle ma być? Otwieram i co widzę, przed przystąpieniem do nagrywania pierwszego odcinka prosimy o zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz wypełnienie i odesłanie załączonej ankiety. Ankieta. Jest ankieta. to wygląda, tak brzmi głos Tomawka, e, moje piękniejsze tutaj, mówiło, że troszkę za cicho nagrywa człowiek, troszkę za spokojnie, ale pierwszy podcast nazwałbym to całkowicie profesjonalna ama, ama, amatorszczyzna, zatem Tomafek, niech ci ziemia lekką będzie mikrofon przyjemny, no i niech ci podcasty dobrze wychodzą i przede wszystkim pamiętaj o podstawowym przekazaniu podcastera, jednym z siedmiu, bądź regularny tak, dokładnie, bądź regularny czyli co poniedziałek, jak sugerowałem mu bo poniedziałek mamy wolny, zatem zatem tak to wygląda. Zapraszamy na podcast Lubię Kiedy Pada, czyli Kalosze, Jesionka, Kapelusz Przeciwdeszczowy i W drogę. Lecimy. To wszystko w podcastie 93. Zapraszamy na podcast 94, gdzie będzie więcej spotkań. Z Przemkiem będzie więcej ciekawych rzeczy o tym, co może spotkać nasz Tak są? No tutaj siedzą baby i nie wiedzą, który podcast To tyle. Dobranoc. Do widzenia. Do usłyszenia.